Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od wstępnej zgody Unii Europejskiej na 20 pakiet sankcji wobec Rosji. Ambasadorowie państw członkowskich uruchomili procedurę pisemną zatwierdzającą tę decyzję. Węgry od miesięcy ją blokowały, ale zniosły weto. Tranzytem przez Ukrainę rurociągiem przyjaźń popłynie rosyjska ropa.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 po usługi dotyczące cyberbezpieczeństwa. Unia ma też uderzyć w sektor bankowy oraz kryptowaluty wykorzystywane przez Rosję do obchodzenia restrykcji. Do sankcji gospodarczych dołączona jest także czarna lista. Kolejnych ponad 100 osób i firm będzie miało zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. Prokuratura uruchomiła specjalną stronę internetową dla poszkodowanych przez giełdę Zonda Krypto. Osoby, które straciły pieniądze mogą na niej znaleźć informacje pomocne przy składaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.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 Testy systemów wykrywania dronów w ramach programu Tarcza Wschód odbyły się wczoraj na poligonie w Ustce. To kolejny etap sprawdzania jak działają innowacyjne technologie zgłoszone przez ponad 700 polskich i zagranicznych firm. Skala wydatków na drony i systemy antydronowe wzrosła w ostatnich latach. Jest już liczona w miliardach złotych, wylicza wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jesteśmy w trakcie absolutnej rewolucji dronowej w Wojsku Polski.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 W południowym Libanie odnaleziono ciało dziennikarki, która przez kilka tygodni, przez kilka godzin oczekiwała na pomoc w gruzach zaatakowanego budynku. Libański Czerwony Krzyż próbował uratować Amal Halil, ale ekipa ratunkowa również stała się celem ostrzału izraelskich żołnierzy. Druga libańska dziennikarka, ranna w tym ataku, Zainab Faraj, dochodzi do siebie po operacji w szpitalu w Tebnine na południu Libanu. Libańskie Ministerstwo Zdrowia oskarżyło izraelskie wojsko o kolejny atak na dziennikarzy i utrudnianie pracy ratownikom. Strona izraelska zaprzecza tym zarzutom. W Libanie od piątku trwa zawieszenie broni, ale południe kraju jest wciąż celem ataków izraelskiej armii. Trwa tam również masowe niszczenie budynków, zwłaszcza w ustanowionej przez Izrael tak zwanej strefie buforowej. W Senacie można oglądać wystawę Andrzej Wajda, artysta, senator, obywatel. Ekspozycja otwarta w ramach roku Wajdy z okazji setnej rocznicy urodzin reżysera. Andrzej Wajda oprócz ogromnego dorobku artystycznego był senatorem Obywatelskiego Komitetu Parlamentarnego w pierwszej kadencji odrodzonego Senatu. Przypomina marszałek tej izby Małgorzata kida Błońska. Mieliśmy zaszczyt, że senatorem Rzeczypospolitej Polskiej był tak wybitny artysta i możemy pochwalić się, że w Senacie mamy jednego Oscara. Wystawę można oglądać do 25 maja. W najbliższą sobotę w Sejmie odbędzie się pokaz filmu Panny z Wilka Andrzeja Wajdy. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. W nocy lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki, temperatura minimalna od minus 2 stopni w kotlinach karpackich i od plus 2 do 6 w pozostałej części kraju. W ciągu dnia słabe przelotne opady deszczu na południu i w centrum termometry pokażą od 11 stopni na wybrzeżu do 18 na zachodzie i południowym zachodzie. Noc. Polskim Radiu 24 Powtórka programu Gość Polskiego Radia 24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 Kaczyński zawsze dosyć twardo tych swoich, no to przecież to nie jest pierwsza taki konflikt, prawda wiemy, że tam już były różne ziobro, prawda, i w przeszłości I różne L rozłamy, prawda? Tak, tak, tak to tak. To, to, to, to, to. Natomiast on, Kaczyński bardzo twardo wobec tych, tych grup się zachowywał. Natomiast tutaj.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 i politycznych.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 Roz... Oni sobie, rozumiem, przyjęli taką strategię. No dobrze, jak wypchniemy Morawieckiego, tych kilkudziesięciu odejdzie. Eee, no to dla nas będzie więcej miejsca. Tak? I też nikt nie będzie bruździł. Dokładnie. A niech oni sobie sami walczą, tak? Uh -huh. Jakby budują od początku. W związku z tym e, sądzę, że oczywiście to, ta, ta konferencja była ważna i myślę, że tutaj na pewno prezes Kaczyński i Mateusz Morawiecki, oni teraz będą próbowali jakby uspokajać te nastroje, prawda? I tutaj tonować i, i próbować jakby troszeczkę iść do przodu, bo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 Ale to Donald Tusk tutaj jest, jakby, można powiedzieć, decydentem. To znaczy, ta koalicja, jeśli Donald Tusk uzna, w moim przekonaniu, że ta koalicja ma trwać do końca kadencji, to ona przetrwa. Mhm. Natomiast jeśli Donald Tusk uzna, że y, na przykład przy jakiejś sytuacji y, opłaca mu się y, pójść na przedterminowe wybory, bo właśnie w PiSie dalej się ten konflikt będzie pogłębiał. Bóg bo lepiej sondażowo y, dla koalicji obywatelskiej tak, nie będzie. Dokładnie. Y, w związku z tym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 ale samo się zajmu. Dokładnie. W związku z tym yy, tutaj yy, decyzje, je, jeśli chodzi o trwałość koalicji, ma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 Teraz mamy no, taką spektakularną akcję Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pani minister choć twierdzi, że to, to głównie dotyczy spraw jeszcze zanim ona była ministrem, ale opinia publiczna jakby tak, w takie niuanse nie wchodzi. A zwłaszcza, pan że wierzy w takie przypadki? No właśnie, właśnie nie do końca wierzę w takie przypadki. To znaczy w sytuacji, kiedy na tydzień przed głosowaniem nad na votum nie wchodzi wobec ministra. CBA tak, wchodzi, do... wchodzi. I to jeszcze wchodzi spektakularnie, bo jeszcze wchodzi na, na, nie, nie tylko tutaj do ministerstwa, ale wchodzi też do wojewódzkich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 Ostatnia poważna próba systemowa zmiany y, sytuacji służby zdrowia. Nie likwidacja było... kas chorych? Dokładnie, tak. To, to są lata to... 90. Nie, to jest 2000 rok, Nie jeszcze rząd akcji wyborczej Solidarność, Unii Wolności, reforma służby zdrowia, wprowadzenie kas chorych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 Panie bardzo, że dziękuję za wizytę w studiu. Powtórka programu. Komentarz. Pani profesor Renata mińkowska norkiene politolożka, socjolożka, Team Europe Direct. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktorze, dzień dobry państwu. W jakim miejscu jest w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość? Prawo i Sprawiedliwość jest w miejscu pewnego przesilenia. Teoretycznie wygrywało wiele ostatnich wyborów, chyba wszystkie albo prawie wszystkie, ale w praktyce no, jest w opozycji. I w związku z tym, po pierwsze, przyszło trochę spóźnione rozliczenie tych wyborów z 2023 roku. Jakkolwiek dzisiaj by to dziwnie nie brzmiało, to jednak my w naukach politycznych analizujemy to również z tej perspektywy. Wcześniej bardzo pilnowano się, żeby do wyborów prezydenckich absolutnie nie pojawiły się żadne napięcia nawet, już nie mówiąc o szczelinach gdzieś tam w tym monolicie, jakim było Prawo i Sprawiedliwość. Ale teraz, kiedy po pierwsze Prawo i Sprawiedliwość, sprawiedliwość zaczęło w sondażach zmniejszać swoje poparcie, czyli coraz większy jest i bardziej widoczny odpływ, zwłaszcza po prawej stronie elektoratu od Prawa i Sprawiedliwości, no to zaczyna się też moment, w którym te napięcia zaczynają się też przekładać na, nazwijmy to, wizerunek tej partii ponieważ Jarosław Kaczyński też, który jak dotychczas był tym głównym, spajającym ten monolit, po pierwsze on zaczął słabnąć i to zaczął słabnąć w sensie takim fizycznym i w sensie oczywiście tej swojej takiej sprawności. Po drugie zaczął popełniać błędy, co też ośmieliło trochę młodszych i tych, którzy może ostrzą sobie zęby, przepraszam za kolokwializm, żeby przejąć po nim schedę. Po trzecie zaczęły się takie poważne pytania dotyczące... Projekcji co do kampanii, tak, tego ugrupowania na 2027 rok, na wybory. Czy idziemy bardziej w lewo, czy idziemy bardziej w prawo, a może i w lewo, i w prawo, a czy w lewo to może w przypadku PiSu źle powiedziane, ale gdzieś bliżej środka, tak. No i kto ma prowadzić nas i dokąd, i to nie powinny być raczej przeciwstawne sobie kierunki. Więc ja myślę, że to wszystko złożyło się na fakt, iż właśnie teraz mamy do czynienia z tą sytuacją, a szczerze mówiąc, wybór czarnka był jakby przelaniem czar czarny pagoryczy w przypadku Mateusza Morawieckiego, ponieważ dla niego to był oczywiście pewien policzek wymierzony przez Jarosława Kaczyńskiego, bo ustawiło go to w pozycji no, tego znacznie słabszego, który nie będzie miał żadnych szans na to, żeby przejąć ani władzę w pisie, ani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 A ten test, ta próba, którą, przed którą stanął Jarosław Kaczyński, no rzeczywiście okazała się dla niego, dla niego zaskoczeniem. Właściwie inaczej. Wynik tej próby, no myślę oczywiście po pierwsze o tym ilu członków, parlamentarzystów mhm. Prawa i Sprawiedliwości przystąpiło do tej nowej inicjatywy, to raz. Mhm. Dwa. Jakie były reakcje po tych pierwszych słowach Jarosława Kaczyńskiego, tych takich bardzo zdecydowanych, kiedy on mówił, że mhm. albo stowarzyszenie, albo, albo partia. No i nagle zamiast deklaracji, że oczywiście wracamy do partii, to był błąd, wycofujemy swoje uczestnictwo, czy też wycofujemy swoje nazwiska. Pojawiło się wiele komentarzy mówiących o tym, że ja z inicjatywy Rozwój Plus wycofywać się nie zamierzam. Dokładnie tak. To znaczy Jarosław Kaczyński zareagował na początku bardzo radykalnie, ponieważ on ma świadomość tego, że w Prawie i Sprawiedliwości są różne obozy i e, tym najbardziej takim przeciwstawnym wobec Mateusza Morawieckiego, czyli tego harcerstwa jest obóz maślarzy z Tobiaszem Bocheńskim. Zresztą te pyskówki ostatnie już po e, wspólnym wystąpieniu ma Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. One właściwie wypływały przede wszystkim od Tobiasza Bocheńskiego, a potem dopiero od, od innych osób. Więc wydaje mi się, że tutaj Jarosław Kaczyński no trochę zdziwiony tym, jak wiele osób z Morawieckim poszło do... czy przeszło do... Przeszło, to może źle powiedziane, ale postanowiło uczestniczyć w tej inicjatywie, o tak to ujmijmy. Więc w pewnej panice maślarze no na pewno dosyć mocno tę inicjatywę krytykowali i...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 E, obecność Bielana na tym spotkaniu z Morawieckim i te długogodzinne spotkanie, to, była też, to był też moment, w którym, jak sądzę, Jarosław Kaczyński usłyszał od Bielana, że to wcale nie jest takie złe, żeby to stowarzyszenie funkcjonowało w ramach PIS-u. Może niekoniecznie musi się rozrastać, bo to może być rzeczywiście groźne i chyba na tym stanęło zresztą, jeśli chodzi o ten kompromis. Natomiast to nie jest takie złe, dlatego że razem z postawieniem na czarnka, nawet jeśli czarnek jest tylko zderzakiem, proszę wybaczyć znowu za to sformułowanie, ale, czyli człowiekiem do zastąpienia już w finalnej fazie kampanii wyborczej, natomiast to jednak mimo wszystko jest dosyć radykalne, bo to pokazuje, że PiS skręcił mocno na prawo i że przestał dopieszczać tych swoich bliższych centrum jednak wyborców, no a nie można im pozwolić odejść z perspektywy PiSu oczywiście i tego jest świadomy chyba Adam Bielan, w związku z czym on e, raczej próbował tłumaczyć prezesowi, tak to sobie wyobrażam oczywiście, trudno mi powiedzieć, jak ta sytuacja rzeczywiście wyglądała, że to wcale nie jest tak źle, że jest ktoś, kto dba o tych wyborców trochę bliżej centrum i że Morawiecki może to robić efektywnie. Natomiast ja i tak uważam, że to nie jest konflikt, że to nie jest pokój, tylko co najwyżej zawieszenie broni Rozejm, dlatego, że Mateusz Morawiecki mając w opcji to swoje stowarzyszenie i tych 40 prawie osób, on może zawsze wykorzystać ich jako broń w sytuacji, gdyby była taka potrzeba albo gdyby się przytrafiła jakaś dramatyczna bardzo sytuacja, na przykład ze strony Czarnka czy Maślarzy albo nawet samego prezesa ponieważ to jest wystarczająca liczba posłów, żeby na przykład razem z rządzącymi obecnie y, przegłosować y, jakąś istotną inicjatywę, na przykład odrzucić weto prezydenckie. I absolutnie sobie wyobrażam, że gdyby Mateusz Morawiecki został doprowadzony do pewnej sytuacji, powiedziałabym, krańcowej, na przykład mógłby głosować razem z obozem rządzącym w kwestii chociażby ym, odrzucenia wata prezydenckiego w, do, dotyczącego ustawy o kryptowalutach, tak? Więc, ale to jest tylko przykład, takich rzeczy może się przytrafić znacznie więcej, na przykład, nie wiem, posadzenie Bigniewa Ziobry, tak? <gry> Oczywiście to teraz zależy od prokuratury, ale ale to na przykład, czy nie wiem, czy będzie jakaś komisja śledcza i tak dalej. No to są rzeczy, które, w których można znaczy, posadzenie ziobry to oczywiście już w tej chwili jest poza Parlamentem, to żeby była jasność. Natomiast mi chodzi o to, że ponieważ panowie się nieszczególnie lubią, więc wszystko, co się dzieje wokół tego, a co miałoby być w jakiś sposób regulowane, nie wiem, ustawowo albo nie tylko ustawowo, to oczywiście jest kwestia do dogadania do się. Oczywiście to nie jest tak, że Mateusz Morawiecki będzie współpracował z obecnie rządzącymi. To jest w ogóle do tego bardzo daleka droga, ale gdyby został doprowadzony do sytuacji, w której prezes dałby mu jasno do zrozumienia, że nie tylko nie przejmie on po nim schedy, bo myślę, że docelowo Mateusz Morawiecki myśli raczej o tym, żeby przejąć po Jarosławie Kaczyńskim PiS po prostu jako całość, Natomiast gdyby Jarosław Kaczyński wysłał mu jasny sygnał, że nie tylko o tym nie ma mowy, ale w ogóle o tym, żeby Morawiecki się jakoś tam istotnie liczył, no to wtedy Mateusz Morawiecki może się dogadywać o bardzo różnych kwestiach. Z obecnie rządzącymi inną kwestią jest, czy to będzie efektywne, czy to coś da. To tu kończymy. Profesor Renata Minkowska-Norkienę, politolożka, socjolożka. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Powtórka programu Gość Polskiego Radia 24 A w naszym studiu pan Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie i przed nami komentarz do najważniejszych wydarzeń politycznych, oczywiście tych głównie krajowych i zastanawiam się, czy od, zaczniemy od jednak czegoś, co jest już za nami, bo, bo myślę o Prawie i Sprawiedliwości myślę o tym... O... I jest za nami już, tak? To proszę dać mi skończyć. Myślę oczywiście o tym wieczornym, właściwie nocnym spotkaniu, bo to spotkanie miało trwać w sumie około siedmiu godzin. Następnego dnia konferencja prasowa prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego. Wydawałoby się, że wszystkie sprawy zostały wyjaśnione, że nastąpiły paks między frakcjami. Wszyscy działają już teraz wspólnie na, na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. No tylko tyle, że jeszcze nie wybrzmiały te słowa z konferencji, a już zaczęły się pojawiać różnego rodzaju komentarze. No, głównie przedstawicieli tak zwanej frakcji Maślaków. Tak, to znaczy byliśmy cały czas. Szczerze mówiąc, fakt, że taka rozmowa w ogóle się odbyła, że się musiała odbyć, i że prezes tyle czasu poświęcił premierowi Morawieckiemu, świadczy o tym, że, um, że to jest e, nawet nie, nie, nie początek końca, ale to już jest proces, który trwa, e, który pozwala e, premierowi Morawieckiemu się usamodzielnić. E, każdy jego ruch widać, że jest, e, no, ma sens e, i, jest, i, i go wzmacnia. To znaczy po pierwsze nie odpuścił, kiedy kiedy prezes wybrał Czarnka, myślałem, Sława Czarnka na kandydata na premiera. No, pytanie na ile tak naprawdę, no, trochę zdopingował też Mateusza Morawieckiego tak. do takich działań, tym ruchem, tak, tak. właśnie. Tak, tak, oczywiście, bo e, wtedy padło hasło, że teraz wszystkie siły na Przemysława Czarnka, prawda? Przemysław Czarnek, efekt Czarnka, on nam odwróci e, notowania. A to była, taka polityka byłaby zgubna dla premiera Morawieckiego. On nie potrzebował wtedy spokoju, on potrzebował cały czas e, istnienia. No i w związku z tym ogłosił e, ten swój program, tę swoją e, akcję Rozwój Plus. Premier Tusk jakoś to prze przejęzyczył, no ale niech będzie Rozwój Plus. No i, i to był e, taki moim zdaniem element, taki moment e, zwrotny, bo gdyby się okazało, że pójdzie za premierem 12, 15, no 20 osób to wtedy Jarosław Kaczyński nie, nie spotykałby się z premierem Morawieckim? No, poszło, ogół, poszło co najmniej 40 może, parlamentarzystów. Albo i 50, aczkolwiek pojawiają się głosy mówiące o tym, że tych 40 nazwisk, znaczy że wiem o tych 40 tak. nazwiskach, dlatego że no, dalszy nabór został niejako wstrzymany, bo kto wie, ile tak naprawdę mhm. osób, czy też ile nazwisk ta lista w ostateczności by liczyła. Ale to, to jeszcze jedna rzecz, bo pytanie, czy nie, nie ciekawsze rzeczy akurat mówię o tych zwolennikach Mateusza Morawieckiego, nie działy się po tym ultimatum, które zostało niejako wystosowane przez prezesa Kaczyńskiego, kiedy pojawiło się to zdanie, że no tak. albo partia, albo stowarzyszenie no dla tak. tych, którzy będą działać, miejsc na, na listach nie będzie. I wtedy nagle myślę, że ku zdumieniu wielu obserwatorów nie było ucieczki, nie było wypisywania się ze stowarzyszenia, a raczej głosy, nie wszystkich to fakt, ale głosy mówiące o tym, że ja się nigdzie nie wybieram. Tak, tak, tak. To właśnie ten ruch premiera Morawieckiego. Z, y, spowodował, że to właśnie taki łabędzi śpiew Jarosława Kaczyńskiego, bo on zadziałał jeszcze po staremu. Zagroził, nie wejdziecie na listy. Naw, już nawet nie powiedział, że wyrzucimy, ale że nie wejdziecie na listy. No, ale dla parlamentarzysty to jest polityczna śmierć albo polityczny tak, niebyt. Tak. Y, wie pan... Tak, tak, oczywiście. Tylko, że w dawnych czasach wyobrażam sobie, że po prostu premier, e, Jarosław K Prezes Kaczyński po prostu by ich wyrzucił zwyczajnie. I już. Tak jak było w swoim czasie pierwsza taka duża e, irydenta e, Jacka Kurskiego i e, Zbigniewa Ziobro. No tak, ale czasach. tu mamy 40 nazwisk. Co najmniej 40 no nazwisk. No właśnie to przeważyło. To przeważyło. E, bo Morawiecki się nie wycofał. Te 40, ponad 40, moim zdaniem nazwy się nie wycofało. Gdyby powstał z tego klub w tej chwili, to byłby trzeci klub, trzeci co do wielkości klub w parlamencie. No i wtedy e, prezes Kaczyński musiał jakoś to rakiem się wycofać. To zapytam inaczej. I rozmowa. Musiał uznać swoją porażkę? Znaczy nie uznał oczywiście, bo prezes nie ma porażek, ale, ale przeszedł na tym do porządku dziennego. Nad swoim... E, nad swoim ultimatum przeszedł do porządku dziennego. A ja, a premier Morawiecki oczywiście bezboleśnie mógł uznać, że oczywiście Rada, w, działamy wewnątrz, wewnątrz PiSu, działamy tylko, że otwierać jesteśmy na inne środowiska, więc jak to pogodzić, trudno. Znaczy, to w polityce można pogodzić oczywiście, <ścoughs> wodę z ognia, można spokojnie pogodzić, jakoś to, jakoś to wszyscy przełkną. Ale w tej chwili mamy, e, mamy organizację działającą wewnątrz PiSu, otwartą na inne środowiska. No to jest w dalszym ciągu no taki, to nawet nie jest kompromis, to jest po prostu ładne nazwanie tego, co się dzieje. No, no ale to w takim, w takim razie idąc dalej, to od czego rozpocząłem, bo mamy to no Jednak cofnięcie się o krok przez prezesa Kaczyńskiego, mamy to porozumienie, mamy tę wspólną konferencję i ten wspólny apel mówiący o tym, że teraz już idziemy razem do przodu wszystko na rzecz Prawa i Sprawiedliwości i mogłoby się wydawać, że to jest bardzo czytelny sygnał do wszystkich członków przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, Koniec z wewnętrznymi sporami. Wszystkie ręce na pokład. Wspieramy Przemysława Czarnka. No, tylko tyle, że jak powiedziałem, jeszcze nie wybrzmiały echa tej, tej wspólnej konferencji, kiedy no, głównie w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się wpisy tej frakcji maślarzy. Którzy w bardzo specyficzny sposób zaczęli te, te słowa porozumienia interpretować, i bardzo skutecznie też momentalnie zostali sprowadzeni, również w mediach społecznościowych zostali sprowadzeni na ziemię właśnie przez przedstawicieli frakcji Mateusza Czyli Wojny, się, wojny Tak, wojny, wojny ciąg dalszy. No i tak. pytanie, czy to jest kolejny objaw jednak słabszej pozycji Jarosława Kaczyńskiego? No bo skoro, no bo za... przepraszam, za określenie, wierzga jedna strona, i po chwili nagle się okazuje, że po tych apelach nadal chce wjeżdżać druga strona, no to ewidentnie jednak nad tym wszystkim nie do końca panujemy. No tak, to, no to, tak, to, to jest oczywiste. bo e, Robimy, robimy konferencję, e, obradujemy i wychodzimy po konferencji, e, po, po, po tych obradach, wychodzimy do dziennikarzy i mówimy, że już teraz wszyscy, wszystkie ręce na pokład i e, działamy. Tak było przy, przy kandydaturze, przy Czarnku na, na premiera, prawda? Mija parę dni i znowu robimy konferencję, czy paręnaście dni, no, znowu robimy konferencję i znowu wszystkie ręce na pokład. Widać, że buksujemy w piasku po prostu. Że y, ta słabość prezesa, w, y, znaczy słabość prezesa widać po tym, że nie ma pomysłu na wyjście z tego. No to co będzie w takim razie dalej, jeżeli chodzi o to Stowarzyszenie Rozwój Plus? Albo inaczej, nawet nie o stowarzyszenie. Co będzie dalej, jeżeli chodzi o, o Mateusza Morawieckiego i jego zwolenników? No bo możliwości są dwie. Do czegoś musi dojść przed wyborami, do jakiegoś. To też do wyboru trochę. I taki nie. Zależy, jak liczymy. Musi dojść do jakiegoś przesilenia. Być może frakcja Mateusza Morawieckiego i on sam jakoś przesunie się bardziej ku szczytom prawa i sprawiedliwości, będzie odgrywać coraz większą rolę. No albo. Albo co? Rozłam? To jest realne? Jeśli rozłam, na co, na co premier Morawiecki musi liczyć, to taki rozłam... znaczy gdyby ale, to... mu, ale przepraszam, musi się z tym liczyć, czy też w jakiejś mierze w ogóle rozważa taki, taki ruch? Bo to jednak są dwie różne rzeczy. Bierze to pod uwagę. W, znaczy, wyobrażam sobie, że przed wyborami dojdzie do rozłamu. Jednak. Tak. Tylko, że... Jeśli chodzi o premiera Morawieckiego, to on najchętniej dałby się wyrzucić, po prostu. Bo jak odejdzie, to będzie rozłamowcem. A jak da się wyrzucić, to będzie. tym poszkodowanym, tym poszkodowanym po prostu. No i... I, I to dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, no, tych, którzy być może będą mieli jakąś rozterkę, będą się wahać, to, to może mieć kluczowe znaczenie. Czy będzie no tak. wyrzucony, czy tak, sam odejdzie? Tak, tak, tak, to ma kluczowe znaczenie. To ma kluczowe znaczenie. E... A jeszcze wracając do przemysłowa Czarnka, sukces Morawieckiego, obecny sukces Morawieckiego jednak w rozmowach z prezesem Kaczyńskim, bierze się również stąd, że nie ma efektu Czarnka. Ale tu też można zadać pytanie, czy efektu Czarnka nie ma, ponieważ no, Czarnek okazał się, pan Przemysław Czarnek, okazał się jednak nie do końca trafionym wyborem. Czy tego efektu nie ma, ponieważ wszyscy nie zajmują się Przemysławem czarnym, i tym, jak odzyskiwać wyborców, którzy przeszli do Konfederacji czy do Grzegorza Brauna, tylko wszyscy zajmują się tym konfliktem z Mateuszem Morawieckim. No tak, tylko to jest pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura, prawda? Wiem, oczywiście. To jest pytanie filozoficzne, które towarzyszy nam od, od zarania dziejów. No tu jest tak, że gdyby Czarnkowi, gdyby Czarn powiodła się ta misja. Gdyby mu się udawało, to gdyby był ten efekt czarnka, no to wtedy byśmy się na nim skupiali jako tym, którzy, który rzeczywiście coś tu nowego wnosi do pisu. I wtedy Morawiecki mógł być marginalizowany, a ponieważ efektu Czarnka nie ma. I tak jak patrzymy w tej chwili, oczywiście łatwo jest wszystko no, analizować efektu czarnka, Przepraszam, efektu Czarnka nie ma. Teraz druga frakcja, jak na to, jak na to patrzy, jak to może inter interpretować. Mhm. Efektu Czarnka nie ma, ponieważ Mateusz Morawiecki sypie nam cały czas piach w tryby. Gdyby ten efekt Czarnka był, gdyby mu się udało po te, gdyby po tej, po tej podróży po kraju, udało mu się zahamować odpływ ludzi do konfederacji, no to wtedy jakby ten Morawiecki byłby bardziej zmarginalizowany. A ponieważ efektu Czarnka nie ma, a przyroda nie znosi próżni, no to Morawiecki się może rozwijać i mówić na przykład, że błędem było złe ocenianie mojego rządu. Mój rząd, był, mój rząd był bardzo pozytywnym elementem w, dla PiSu, był podporą, opoką PiSu, a jednak e, źle o nas mówiliście, w związku z tym w w, badania, w badaniach wypadamy tak, jak wypadamy. A ja to zyskam wszystko. No to ja mam jeszcze jedno pytanie w takim razie dotyczące przyszłości. I oczywiście wiem, że to są różnego rodzaju daleko idące spekulacje, ale wyobraźmy sobie właśnie ten, ten scenariusz, o którym pan powiedział, że jesteśmy przed wyborami, dochodzi do przesilenia, Mateusz Morawiecki jego frakcja wychodzą, wychodzą z Prawa i Sprawiedliwości. To oczywiście oznacza konflikt na linii Mateusz Morawiecki i prezes Kaczyński, czy też, czy też PiS. Ale jesteśmy po wyborach. Mateusz Morawiecki z jakim jakimś poparciem przechodzi przez próg wyborczy. Oczywiście te szacunki w tej chwili, one są bardzo różne i myślę, że nie należy ich w ogóle brać jakoś na poważnie e, pod na uwagę. przed wyborami w ogóle szacunków nie należy Ta, brać poważnie. tym bardziej się dotyczą partii, której nie ma. Której nie ma i nie wiadomo, czy powstanie. Ale załóżmy, że rzeczywiście to, to poparcie, e, poparcie jest. Mateusz Morawiecki dostaje się do parlamentu i nagle się okazuje, że Mateusz Morawiecki jest, jest języczkiem uwagi. E, I teraz pytanie. Czy to jest dobra wiadomość dla obecnej koalicji rządzącej? Bo mają potencjalnego jeszcze jednego gracza, jeszcze jednego Potencjalnego koalicjanta. Czy to jest dobra informacja? Paradoksalnie dla Jarosława Kaczyńskiego, bo w tym momencie działa efekt lewego i prawego płuca. Czarnek przyciąga, przyciąga no, tych wyborców, których miał przyciągnąć, a Mateusz Morawiecki, dokonując rozłamu, zdobywa wyborców, którzy być może na Prawo i Sprawiedliwość nigdy by nie zagłosowali. No to już wie pan, to już jest takie. takie ja wiem, daleko poszedłem. Fiction, że chyba nie na, nie na moją głowę. Ale wszystko yy, wiemy, że wszystko zależy od arytmetyki sejmowej potem. Yy, ona rządzi, a, a wyjaśni się wszystko da. Wyobrażam sobie, że yy, wyobrażam sobie taką sytuację, w której jakiś yy, koalicja obywatelska, IPSL, mają sporą liczbę chyba, głosów. Że, chyba, braku... że PSL do wyborów idzie z, z panem Morawieckim. Takie scenariusze też tutaj też kreowano może... i szykowano. No to, było, to, to tym łatwiej byłoby, gdyby koalicja miała odpowiednią porcję głosów i do większości brakowało czegoś takiego, takiego konglomeratu mhm. PSL, Morawiecki. Bez problemu wyobrażam Wszystko sobie... Wszystko jest możliwe? Oczywiście, że tak oczywiście. I w drugą stronę e, może być tak, że przed wyborami w kampanii wyborczej padają mocne słowa Morawiecki kontra Kaczyński, a po wyborach, jak arytmetyka sejmowa daje im większość to zapominamy o tych kłótniach w rodzinie, wybaczamy sobie wzajemnie, bo przecież no tak, nie, po jest, nie takie koalicje nasz parlament tak już, już, już widział. To idąc dalej, na ile to, co się dzieje po stronie Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy, jest... Przepraszam, jeszcze raz, mi się jak pan mówi nie takie koalicje yy, parlament widział, no to ja pamiętam koalicję z samoobroną i Ligą Polskich o tym i rodzili, myślałem na przykład, tak która wszystkim koalicjantom, ewentualnym ew ew e e e e koalicjantom prezesa daje do myślenia. No to teraz druga strona. Na ile to co się dzieje po, po stronie Prawa i Sprawiedliwości? Chociaż właściwie to, to, to jest pytanie, które wiemy jaka, jaka padnie odpowiedź. To są naprawdę bardzo dobre informacje dla koalicji rządzącej. Tu już nawet nie chodzi o to, że tym spada, a koalicji być może również dzięki temu rośnie. Ale również chodzi mi o drugi efekt, to znaczy taki, że ponieważ wszyscy zajmują się prawem i sprawiedliwością Mateuszem Morawieckim, to być może trochę mniejszą uwagę zwracamy na to, co dzieje się wewnątrz samej koalicji. A myślę teraz o zbliżającym się głosowaniu nad wotum nieufności wobec pani Pauliny Henik-Kloski, minister klimatu i środowiska. No i różnych, różnych... Yy... Komentarzach, czy też różnych głosach, które płyną z ze środka koalicji, dotyczących tego, w jaki sposób może zachować się PSL i w jaki sposób może zachować się Polska 2050, a właściwie to, co z niej pozostało. Czyli zwolennicy pani, pani Pełczyńskiej. W tym głosowaniu ogromną rolę, jeśli nie, de nie decydującą, e, grają kwestie osobiste sympatie, antypatie. Przez te kilkadziesiąt miesięcy, przez ten, przez ten czas jedni ludzie się dosyć polubili, a inni się bardzo znielubili I to, i to może zaważyć. Wydaje mi się, że PSL nie będzie głosował przeciwko ministrowi własnego rządu. Może się zdarzyć jeden pojedynczy po, kilku pojedynczych posłów, którzy tak jak Marek Sawicki mają swoją oddzielną pozycję w PSL-u. Ale PSL poprze, nie wiem jak się zachowa, zachowa 20-50 i Pełczyńska Nałęcz, pani poseł, nie pani poseł, pani minister Pełczyńska Nałęcz. Sądząc po wypowiedziach i jej, ich, jej ambicjach i, i osobistych niechęciach, szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby głosowała przeciwko, przeciwko wotum nieufności że raczej by wsparła to wotum opozycyjne. No i wtedy jakby się zachował premier Tusk no, to znów... wobec ministra, który głosuje przeciwko... No, albo jesteście z nami, albo przeciwko tak, nam. Takie tak, słowa padły. Tak. I tu się trochę powtarza właściwie ta sytuacja z prezesem Kaczyńskim i premierem Morawieckim. Albo partia... Albo stowarzyszenie, albo jesteście z nami, albo przeciwko nam. E, tylko trochę na innym poziomie, dlatego że e, tam to jest tak czy siak jesteśmy w opozycji. Mhm. Mamy mniej albo więcej posłów w opozycji. No tak, a tu każdy a głos tu ma znaczenie. Tutaj, a tu może się zdarzyć, że tracimy większość. Rzeczywiście mogą się pojawić tacy posłowie, i takie posłanki, którzy no w jakiejś mierze zaryzykują swoją przyszłość parlamentarną i... I zagłosują wbrew koalicji? Ze względu na te, właściwie nie sympatie, antypatie polityczne? Trudno to sobie mimo wszystko wyobrazić. No, tak. Znaczy... Nie przyjście na głosowanie? Tak. Wstrzymanie ja się od głosu? Widzę, tak. tak. No ja widzę posła Marka Sawickiego, który może właśnie na przykład, na przykład nie przyjść. No, nie, też nie wyobrażam sobie, żeby głosował przeciw. Mimo to, że, że nie, nie lubi, nie popiera, znaczy, to nie jest, kwestia, nie jest kwestia lubienia, nie lubienia. Uważa, że pani henik kloska jest złym ministrem, jest złą ministerką z, yy, środowiska. No, ta lista zastrzeżeń ze strony PSL-u, rzeczywiście jest dosyć długa. Tak, no to, są, to, się, to są powtarzające zastrzeżenia rolników wobec ochrony środowiska. To jest permanentny konflikt, odkąd zaczęliśmy dbać o środowisko. No tak, ale tutaj Ech. mamy ustawę wiatrakową, tą, tą tak. jedną z pierwszych decyzji tak. pani minister. Mamy e, program Czyste Powietrze i kilka innych kwestii, e, co do których, no właśnie, ci niezadowoleni koalicjanci żądają jakichś wyjaśnień czy też rozmów z to samą panią Jeśli pani chodzi o PSL i Marka Natomiast jeśli chodzi o minister Pełczyńską Nałęcz, no to ona na tyle jednoznacznie się wypowia wypowiadała i na tyle konflikt nawet personalny konflikt między paniami jest tak oczywisty no że no ucieszyłbym się, że gdyby znaczy dobrze dla koalicji by było gdyby przeskoczyła te osobiste niechęci i zagłosowała przeciwko wotum ale wyobrażam sobie, że nie zagłosuję przeciwko wotum. To jeszcze jedna rzecz. No, dopiero co, pojawiły się takie spekulacje, takie doniesienia, że rozważany jest tak, także wariant no, takiego uderzenia wyprzedzającego ze strony premiera. To znaczy dymisja, ale nie dymisja pani minister klimatu i środowiska, a dymisja właśnie pani minister Pełczyński na Łęcz. Tylko znów, jakie to by miało konsekwencje dla koalicji? No oczywiście. Taka, taka dymisja i taki ruch, na który wyobrażam sobie, że premier Tusk ma ochotę, zależałby od rozpoznania sytuacji wewnętrznej już nawet no w tym, tym, tym, tym, tym 15-osobowym klubie 20-50. Bo wyobrażam sobie, że e, można przeprowadzić tam rozmowy z tymi ludźmi i można dojść do wniosku, że gdybyśmy e, zdjęli ze stanowiska minister Pełczyńską nałęcz. To niewiele osób za nią poszło i koalicja utrzymałaby mhm. większość. Rozumiem, że nikt nie będzie chciał umierać ze stanowisko dla pani Pełczyńskiej na męcz. No nie, nie, nie, nie twierdzę, że nikt, ale wyobrażam sobie, że rzeczywiście rzeczywiście może znaleźć duża grupa ludzi, która nie pójdzie za nią, gdyby ona chciała opuścić, opuścić koalicję. Ktoś, pamiętam, jakaś posłanka z tego nowego centrum. Zwróciła uwagę po, po rozpadzie właśnie tego klubu 20 na te dwa kluby, że miała dosyć sytuacji, w której najpierw wszyscy pracowali na, na Szymona Hołownię, na prezydenta, a potem wszyscy pracowali na Pełczyńską Nałęcz, na, wicepre, na wicepremiera. I to była niezdrowa sytuacja. No to jeżeli pan pozwoli, spoglądam na zegar, to jeszcze jeden temat, temat bardzo, bardzo gorący. Chodzi o Zonda Krypto. Dziś pojawiła się informacja, że giełda Zonda Krypto najprawdopodobniej straciła już w ogóle zdolność operacyjną. Czyli jesteśmy świadkami rzeczywiście bardzo szybko postępującego upadku tego, tego ciała. No finansowego, parafinansowego, nie wiem jak to dokładnie określić. No ale w tyle oczywiście wielka polityka, no bo z jednej strony mamy zarzuty wobec prezydenta dotyczące wet o, wobec ustawy o właśnie o kryptowalutach. Mamy również informacje o różnego rodzaju mniej lub bardziej jasnych, niejasnych powiązaniach niektórych polityków, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy to Konfederacji ogólnie z kryptowalutami, z bitcoinami. Ale po drugiej stronie zaczynają się pojawiać również pytania dotyczące tego, czy obecna władza należycie na te zagrożenia reagowała. Bo... Y Minister Siemoniak, pytany np. o to, kiedy służby zyskały wiedzę na temat tego, iż z zonda krypto dzieje się coś złego, odpowiedział, że pierwsze takie informacje pojawiły się na przełomie listopada i grudnia. W tej chwili mamy połowę kwietnia, to jest prawie pół roku. W piątek minister Żurek powiedział o, o śledztwie, które zostało wszczęte wobec zonda krypto. Tylko bardzo szybko okazało się, że prokurator, który został wyznaczony do prowadzenia tego śledztwa, z tego śledztwa zrezygnował. No, dużego wyboru nie miał, bo jak się okazało wyznaczono prokuratura, prokuratora, który nie mógł się zajmować z zonda krypto, ponieważ wcześniej z zonda krypto współpracował przy innych śledztwach, przy innych sprawach. Absolutnie nikt tego nie sprawdził. I można zadać pytanie, skoro pierwsze informacje pojawiły się prawie pół roku, to dlaczego tak naprawdę jakiekolwiek działanie, jeżeli można mówić o działaniach, zostają podejmowane dopiero teraz? Ba, sam minister Żurek, pytany o to, na jakim etapie jest śledztwo, miał wiele krytycznych słów wobec prokuratury, wysuwając na przykład no, chyba bardzo poważny argument mówiący o tym, że do tej pory nie został przesłuchany no, szef zonda krypto, czyli no, człowiek, od którego tak naprawdę cała sprawa powinna się zacząć. No tak, nie ma go w Polsce. No tak, ale przez ostatnich mm. kilka miesięcy, pan, co... kilka tygodni było. Znaczy, problemy są dwa. Materia jest dosyć zagmatwana. Ja może nie aż tak jak prezes Kaczyński, ale też nie bardzo czuję, co to jest, co, co to jest Bitcoin. No, myślę, że większość co, z nas ma z tym problem. Co, co to jest kryptowaluta? Bo jak Bank Państwowy, Narodowy Bank Polski wypuszcza, wypuszcza złotówkę, to wiem, co, to jest, co, co mhm. to jest złotówka, ale co to jest dla mnie to jest czarna magia e, i e, nie wszystko, e, nie wszystko, co jest złe i ryzykowne. Jest, jest przestępstwem. Mhm. Tak, ale to ja Pada. nie o to pytam. Ja no. na przykład pytam Więc... o tekst pana e, Jadczaka, który na, na stronach wirtualnej Polski tak, no, tak naprawdę doprowadził do, do tego, co, czego jesteśmy w tej chwili świadkami e, swoim dziennikarskim, dziennikarskim śledztwem. I, I on pisze tak. Waldemar Żurek w piątek ogłosił, że, że wszczęto śledztwo w sprawie oszustw i prania pieniędzy przez zonda Krypto. I wiecie co się wydarzyło? Nic. Mhm. Prokurator, który wszczął śledztwo, pojechał na wakacje. Z, prokurat z prokuratorem, który miał prowadzić śledztwo, nikt nie rozmawiał, tylko go po prostu przerzucono z Gliwic do Katowic. Gdyby z nim porozmawiano, no, szefostwo prokuratury dowiedziało się, że akurat ten śledczy współpracował z rządem przy innych sprawach, y więc nie może prowadzić tej sprawy. W poniedziałek prokurator z Gliwic wrócił do siebie, prokurator z Katowic był na wakacjach, a policjanci czekali na kwit, żeby wejść do biura zondy. Bezskutecznie. W tym czasie pracownicy zondy alarmowali, że są niszczone dowody i dokumenty, a w poniedziałek wieczorem wszyscy usłyszeli, że żeby zresetować komputery i telefony do ustawień fabrycznych. Tak. A w prokuraturze na gwałt zaczęli ściągać z wakacji prokuratora, który wszczął śledztwa. I tu jest dobra wiadomość. Prokurator wraca z wakacji i jutro będzie w pracy. Wow. No to jest sytuacja rozwojowa. Trudno w tej chwili tak na gorąco to skomentować. Eee, trudno jest oskarżyć kogokolwiek, bo w takiej gorącej sytuacji Minister Żurek, który ma całą masę innych rzeczy do zrobienia. No tak, no, ale taka jest rola ministra. Ja rozumiem, tylko e, kiedy, e, kiedy jest moment na, na wejście pr prokuratury, no? kiedy jest dobry moment na to wejście prokuratury, mog mogło być wcześniej, no, to jest akurat taka, taka wtopa po prostu prokuratorska. No, tutaj polityki w tym nie ma. Chyba, że ta wtopa była celowa, no ale nie sądzę. Zresztą e, ja mam takie wrażenie, że jak te już dwa lata trwają te rozliczenia, ponad dwa lata, e, to e, czasem mam takie wrażenie, że mam do czynienia ze strajkiem włoskim po prostu. No to tym strajkiem włoskim musimy w takim razie zakończyć. Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję.